Daj Nisenju Kokukunen no to Rzuje mi tak w uszach normalnie, gdyby miał słuchawki Chcesz powiedzieć, że nagrywałeś podcast z żółwiem, który kazał ci odłożyć leki od psychiatry? No cóż, przynajmniej jesteś szczęśliwy It's a happy podcast, it's a happy podcast happy song, happy song Książki i film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 Jest sobota, 5 listopada 2016 roku, słuchacie właśnie 106 nawiedzonego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Siemanko. Tak, witam was kochani w odcinku specjalnym, tak w kolejnym odcinku specjalnym, tym razem w tak zwanym Metapodcaście, w epizodzie jubileuszowym, urodzinowym. Stąd ta nazwa. Nekropolitan, rok drugi. Minął kolejny rok, to jest niesamowite, rozumiecie to? Ja już nadaję dwa lata. Dwa lata kalendarzowe, to jest ponad 100 tygodni, to jest ponad 700 dni od momentu, w którym zacząłem nagrywać. Niektórzy z was pewnie pamiętają, jak opowiadałem o początkach, o samym pomyśle na to, by najpierw wydawać gazetkę, potem właśnie jakiegoś bloga pisać, w końcu zdecydowałem się na podcasty. To wszystko się krystalizowało też przez kilka lat tak naprawdę, ale gdy już wystartowałem, zaczęło się, to to jest efekt kuli śniegowej, nie? Zaczęło się od jakichś tam wstawek Lamando, potem własny podcast, teraz po prostu ubiegły miesiąc to jest jakiś kosmos, jeżeli się temu bliżej przyjrzymy. Jeżeli śledzicie konglomerat na bieżąco, to wiecie, że nagrałem Ile? Chyba 17 podcastów? Czy to Mando miał 17, a troszkę mniej, ale wiecie, jakaś abstrakcyjna, ogromna ilość. Co drugi dzień była na stronie Audycja z moim udziałem, i wprawdzie akurat te konglomeraty, na przykład ten event związany z Harry Potterem, pierwszy event na konglomeracie, montował to wszystko Mando, ale ja znowu słuchałem książek na bieżąco, na szybko, w każdym wolnym momencie. To pochłonęło jakieś absurdalne ilości czasu, ale też. To było coś przyjemnego, tak satysfakcjonującego. Cieszę się z tego wszystkiego i z tego, że tutaj też jestem już drugi rok. Dwa lata bez przerwy, bez tygodnia przerwy. W każdym tygodniu ukazywał się nawiedzony podcast. Okej, okay, były drobne potknięcia, czasem coś się przesuwało w czasie. Chyba raz czy dwa razy odcinek tak naprawdę... Opublikowałem dopiero na drugi dzień, jakoś, jak gdyby z tam z 12 czy 24 godzinnym poślizgiem, ale wszystko się ukazywało i to na ogół były odcinki tłuste. Zwyczajnie się czasami nie wyrabiałem z montażem, ale ostatecznie w danym tygodniu był nowy odcinek. No i. No i co? No jestem dumny z tego, bo to wcale nie jest takie hop siup. I tak jak mówiłem rok temu, ja sobie przypomniałem ten podcast sprzed roku. Dzisiaj w drodze do pracy i w drodze powrotnej, bo tak nagrywam to w sobotę, w którą też usłyszycie ten podcast, a przynajmniej będziecie mogli go usłyszeć dzisiaj o 22:00. Teraz jest 18:00 I w drodze do i z pracy słuchałem odcinka 52 Nekropolitan rok pierwszy. Swoją drogą, ja tam wklejałem cytaty z tego filmiku motywacyjnego, nagranego na gińskinie przez Shia LaBeouf'a, jak on tam krzyczy, just do it, i to jest jakoś tak śmiesznie wgrane, że ja się czułem, jakbym miał jumpscarezy w podcaście, gdy nagle Shia krzyczał właśnie, just, just do it, nawet it! impossible, czy coś takiego, to ja podskakiwałem w autobusie w czasie właśnie podróży, ale sam podcast w sumie to jest ciekawe, bo mnie się podobało, oczywiście, dla mnie to jest genialne wspomnienie, tam jest masa informacji o mnie z roku 2015 o tym moim poprzednim roku nadawania ale też o moim poprzednim roku życia, sporo rzeczy prywatnych, ekscybicjonistycznych, zresztą w tym odcinku będzie podobnie, sorry, meta podcast i z jednej strony ja sam to lubię w podcastach innych osób, tak, bo to jest to co to jest to co to jest to, co tygryski lubią najbardziej. tak Te strzępy właśnie prywaty. To jest taki fetysz, nie? taki wojeryzm po prostu, że gdy słucha się podcastów, nieważne kogo, to się tak wychwytuje te strzępy informacji o życiu prywatnym, o rodzinie, o pracy, o czymś tam jeszcze innym. I potem taka meta to jest właśnie teoretycznie, no w moim przypadku miód na moje uszy często. Ale z drugiej strony takie odcinki bardzo osobiste i długie, Czasami, znaczy gdy słucham ich w przypadku innych osób, to mi się podobają, ale gdy sam nagrywam, zastanawiam się, tak na ile właśnie to trafi do tych osób. Tak trochę się czuję często, jakbym robił pamiątkę w formie podcastu raczej dla siebie. A wy po prostu będziecie chcieli to posłuchać, nie będziecie chcieli, to nie słuchacie. Teraz też się zastanawiałem, na ile ta poprzednia meta była dla was atrakcyjna, ale potem wszedłem w komentarze pod tamtym odcinkiem i zobaczyłem tak duży odzew, że uznałem, że no chyba jednak coś w tym jest, że to uzależnia nie tylko mnie, ale ogólnie wszystkich fanów podcastingu, a przynajmniej ich większość. I, i tak w tym jest coś takiego wojarystycznego, wręcz, wiecie, perwersyjnego. O, tego słowa szukałem wcześniej. Takiego lekko chorego, takiego trochę schornego, bo, też pamiętajcie o tym, że wy wyłapujecie od nas te różne strzępy informacji, a czasami też większej ilości z różnych odcinków, ale dla nas jesteście osobami często niemalże obcymi i gdy potem nagle się gdzieś spotykam, zaczynamy rozmawiać to w pierwszym momencie jest taki dysonans, na przykład gdy nie wiem, chyba Marcin się do mnie odezwał i Marcin Marcin Kozicki, to przez konglomerat też po części, napisał do mnie i ja już teraz nie pytam szczegółów, ale wiem, że w pierwszej chwili tak zaczął pisać już właśnie dość osobiście, prywatnie, o różnych rzeczach i to jest logiczne, bo słuchał mnie od jakiegoś czasu, tak wie o mnie bardzo dużo. Zresztą wy wszyscy o mnie wiecie bardzo dużo, ale dla mnie Marcin był Marcinem. Znanym mi tam z kilkunastu komentarzy, ale jednak niczego więcej o nim nie wiedziałem. Gdy nagle trochę się otworzył, to Wiecie, czujecie się dziwnie, bo obca osoba zaczyna wam coś opowiadać, o czym normalnie obce osoby nie opowiadają, ale z drugiej strony to też jest super, nie? że jednak właśnie ta relacja się wytwarza, a nadgonić tę dysproporcję wiedzy można w sumie bardzo szybko i naprawdę po chwili, jak sobie uświadomiłem chwilę, po prostu słuchaj, no ono tobie wie dużo i to z tego wynika, to teraz człowiek się przełamuje i chwilę potem już właśnie gada się jak ze starym kumplem, co no też jest super i bardzo mi się podoba. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś jest takim naprawdę psycholem, takim właśnie no jakimś stalkerem czy coś. No to po prostu podcasting to jest dla niego idealne miejsce, by właśnie jakoś realizować swoje perwersyjne potrzeby i by potem jakoś dojść podcastera i go gdzieś tam dopaść w ciemnej ulicce ale dobra, nie żebym wam coś proponował nie, znaczy w sumie to ja lubię różne przygody i tego typu rzeczy ale na wypadek gdyby gdzieś tam po drugiej stronie czaił się jakiś pan układanka to jednak Dobra Szymas, wywiązałem się z mojej części umowy teraz proszę cię rozwiąż mnie i wypuść mnie stąd mi Mando Co? No przecież mieliśmy umowę tak ale umowy są po to, by je łamać. Tak jak ludzi. Słuchaj, pomimo wszystko chciałbym przeżyć, żeby nagrywać kolejne podcasty, więc chill out, nie? wyluzuj. Ale dobra, wracając do nawiedzonego, bo w ogóle mam jakieś notatki na temat statystyk na przykład, ale cały ten wstęp będzie dość spontaniczny. Przygotujcie się na to, że mogę skakać po tematach. Rok temu, gdy siadałem do nagrywania mety urodzinowej, miałem doła byłem zdołowany i troszkę się bałem, że w tym roku też tak będzie przy... właśnie rok temu to był dół, dół, który wynikał z takich jednoznacznie negatywnych emocji, z bezsilności przede wszystkim wobec różnych sytuacji. Miałem różne problemy rodzinne, zdrowotne, osobiste. Byłem też zmęczony zwyczajnie po konferencji we Wrocławiu, załamany sytuacją związaną z nagrodą imienia Stefana Grabińskiego, pozbawiony stypendium i w związku z tym, że też z pracą było wtedy różnie, to środków do życia. Prywatnie jakoś tam już wychodziłem na prostą, ale jednak no sporo się tego nagromadziło, do tego to zmęczenie i byłem lekko przybity. Nagrywałem do 24 października 2015 roku, jeszcze przed Halloween. W tym roku jest właśnie inaczej. W tym roku jestem takim wulkanem różnych energii, różnych emocji. I też troszkę się bałem, że będzie negatywnie w tym podcaście, że będzie trochę smutno, bo ostatnie dwa miesiące, jeżeli chodzi o nawiedzony podcast, były troszkę dobijające, przy czym właśnie nie dołujące, a raczej irytujące. Irytujące z tego względu, że Byłem przepracowany, zalatany, cały wrzesień, był dla mnie już taki dość mocno zabiegany. Zaczęła się praca wtedy, zaczęły się kursy, które miałem prowadzić. Najpierw miał to być jeden, rozrosło się to do dwóch, potem jedna grupa się podzieliła. W końcu wyszło na to, że mam trzy kursy po dwa spotkania w tygodniu. Do tego ubiegałem się o stypendia, różne miałem masę formalności uczelnianych, jakieś ewaluacje przedmiotów, ankiety, sprawozdania, kiody i inne cuda. I tutaj podpisać, tutaj wypełnić, tutaj zanieść. Zdobyć podpis, pieczątkę, coś tam. Czasami to były pierdoły i formalności, ale traciło się na to jakąś no niewiarygodnie dużą ilość czasu co było jakby nie patrzeć irytująca. W październiku do tego doszły mi kursy sobotnie, więc mój weekend skrócił się jeszcze o jeden dzień, bo teraz w sobotę pracuję od 9 do 12.30. Trochę to się czasami przedłuża. Zanim wyjdę z uczelni, zdam klucz, odniosę głośniki, sprzęt, wszystko, wezmę swoje rzeczy. To wygląda tak, że jestem w domu jakoś po drugiej, zanim ogarnę trochę mieszkanie, posprzątam, ugotuję coś, co jest po czwartej. Zanim nagram podcast, czy go zmontuję, to jest właśnie 10.11 i wtedy kończy się tydzień, zaczyna się weekend, więc troszkę to zaburzyło mi rytm życia, zwłaszcza, że w ubiegłym roku na przykład nawet piątki miałem względnie wolne przynajmniej co drugi piątek tak to wypadało, więc łatwiej było pod koniec tygodnia odpocząć, troszkę popracować już na nowy tydzień, zająć się tym podcastem i tak dalej. Teraz jest trudniej, do tego przyszły mi zajęcia na uczelni, doszły moje różne kursy, moje zajęcia jako doktoranta jeszcze i nagle się okazało, że ja nie wiem w co ręce włożyć, tak totalnie. Zamknąłem po części sprawy tej konferencji sprzed roku, to już organizujemy następną w grudniu oblicza wampiryzmu. We Wrocławiu to będzie... Kurczę, nie mam tutaj daty, sprawdzę szybko w kalendarzu yy, grudzień, nie, nie wiem czy to nie będzie 2-3 grudnia, piątek, sobota we Wrocławiu, jeżeli będziecie wtedy w pobliżu to wpadajcie, będzie można zawsze zamienić słówko i to nie tylko na temat wampirów, w każdym razie tak konferencja tricksterska oblicza wampiryzmu i teraz też zaczęła się praca nad różnymi kwestiami organizacyjnymi, już mnie to angażuje i naprawdę przez to, że w czwartki mam taki najgorszy dzień, gdzie jestem od ósmej do siedemnastej i nauczam, wiecie, to się może wydawać, że no co to jest ósma, nie, to jest 9 godzin pracy, niby nic, ale powiem wam, że nauczanie, w moim przypadku 9 godzin, to jest coś, co mnie wykańcza totalnie. Ja po prostu po takim dniu pracy potrafię wrócić do domu i ja na przykład nie lubię jeść w pracy. W ogóle jak jestem gdzieś jako pracownik, to nie odczuwam za bardzo głodu. Znaczy teraz skłaniam się do tego, żeby jednak zawsze brać jakieś drugie śniadanie czy jakiś inny posiłek w jakimś pojemniczku i coś tam w międzyczasie jednak zjeść. No bo wiadomo, taka głodówka wyniszczy organizm. Już staram się działać świadomie, ale ja po prostu jakoś tak nie wiem, czy to przez stres, czy coś innego, czy przez to też ciągłe bieganie, przecież na uczelni macie 15 minut przerwy, nie? ale wychodzicie na przykład na drugim piętrze, musicie zejść na parter, oddać klucze w kolejce, wziąć na przykład klucz do swojego pokoju, wejść na czwarte piętro, zabrać jakieś inne książki, papiery, wejść czasami jeszcze do ksego, czasami też trzeba zajrzeć do dziekanatu, do sekretariatu, potem znowu udać się na dół, zdać jeden klucz, wziąć drugi klucz i udać się na kolejne zajęcia, to wiecie, to przez te 15 minut nawet nie zdążycie, nie wiem, napić się i pójść do toalety, czy coś takiego. Czasami właśnie wracam po tych 9 godzinach pracy do domu i yy, wiecie, jestem głodny, wykończony i tak dalej, zaleję sobie herbatę wrzątkiem, usiądę na chwilę na wersalce, żeby ta herbata się zaparzyła i nawet nie zdążę sobie zrobić kanapki, tylko gdzieś się położę na bok i ja już śpię, jestem tak wykończony w czwartek, że mnie nie ma. W piątki zazwyczaj śpię trochę dłużej, bo z rana nie muszę wstawać, ale potem mam różne zebrania, szkolenia, inne rzeczy. Teoretycznie nie zawsze, ale w ostatnich tygodniach zawsze. Co tydzień coś wypadało i chociaż te, nie wiem, 5, 6, 7 godzin mi z dnia zabierało. I potem jest sobota, praca, chwila na sprzątanie, jedzenie i podcast i znowu nie ma tygodnia. I przez to wszystko, że poniedziałek wtorek środa, wiecie, robię bieżące rzeczy, przygotowuję się na czwartek, w czwartek umieram, piątek jakoś mija szybko i potem już mam sobotę, to ja te poprzednie podcasty z tych prawie dwóch miesięcy montowałem zawsze na ostatnią chwilę. I to czasami tak naprawdę ostatnią, ostatnią też nagrywałem na ostatnią chwilę, zresztą z tym jest podobnie i będzie podobnie. I to było irytujące, bo czasami Wiecie, ja lubię robić 10 prób podcastu, pogadać sobie do ściany, zanim coś nagram, żeby wiedzieć, że to wszystko będzie spójne, składne. Lubię zrobić większy research, a tutaj nie miałem tej możliwości. Zwyczajnie przez to, że już jest deadline i muszę szybko kończyć na tyle, na ile da się dobrze, to muszę to zrobić, ale czuję, że można by lepiej, można by jeszcze doczytać tutaj to, można by zajrzeć tu, można by, nie wiem, w bibliotece może do książki zajrzeć, można by z kimś pogadać na ten temat, czy chociażby samemu potrenować to gadanie troszkę dłużej. A tu nie, deadline, chwytamy za dyktafon, nagrywamy. I to było irytujące i częściowo mi odbierało flow. Niby nadal, wiecie, no ja chciałem to robić. To nie było tak, że ja musiałem, bo musiałem. Przymus zewnętrzny jakiś, tylko ja też chciałem. Ale jednak ten stres, ta presja czasu były dobijające i na dłuższą metę to by mi mogło właśnie odebrać ten flow, zabić tę przyjemność. I się zacząłem trochę tego bać, ale na szczęście jakość, wiecie, po tym pierwszym miesiącu studiów, w sensie nowego semestru, października, też ten początkowy chaos, bo chaos na uczelni jest ogromny. Jeżeli myślicie z punktu widzenia studentów, że ten chaos jest bolesny, to uwierzcie mi, że z punktu widzenia prowadzących zajęcia także, bo zmieniają wam się grupy, podręczniki, godziny zajęć, sale zajęć, nie wiecie w ogóle kogo uczycie czasami przed zajęciami, potem nagle musicie sami wszystko ustalać, dzwonić do ludzi, szukać koordynatorów, no cuda się dzieją, cuda. I to też męczy, to też wysysa energię i dlatego październik był ciężki, teraz troszkę się wszystko uspokoiło. Do tego ostatnio omawiałem hałsu, ten japoński, strasznie skizowy film. Puściłem go sobie z myślą, muszę zobaczyć coś szalonego, bo ja ostatnio dużo czytałem, ale w ogóle nie oglądałem filmów i seriali. Tak totalnie. I Nawet nie miałem, ochotę, czy, miałem po części ochotę, ale jak już miałem coś odpalić, to nagle sobie myślałem, kurczę, ale to teraz znowu półtorej godziny oglądania, a ja jeszcze robię notatki, będę zatrzymywał, nie wiem, może dźwięki wycina, będę oglądał to przez pięć godzin, nie mam siły, nie chce mi się, sorry. Ale chaosu miało być takim czymś szalonym, co jakoś pozwoli mi odetchnąć I rzeczywiście się udało. Odetchnąłem to mnie totalnie po prostu oderwało od rzeczywistości, a gdy potem się jeszcze okazało, że ten film da się zinterpretować też tak sensownie, poważnie i to wręcz w sposób smutny, trochę dobijający, dołujący, to już w ogóle to był taki, wiecie, efekt wow. Nagle siedzę i sobie myślę, kurczę, to jednak jest fajne to, co robię i, i że mogę wam to powiedzieć, że mogę się tym z wami podzielić, że odkryłem coś takiego, a czy może nie ja to odkryłem, ale powiedzmy w naszym gronie, tak? Mogę wam przekazać jakąś ciekawą wiedzę i do tego też sam dowiaduję się czegoś bardzo interesującego. I znowu poczułem, że kurczę, jest ta moc. Tydzień temu poleciał odcinek Halloweenowy, specjalny, i tutaj akurat mój wkład własny, merytoryczny był niewielki, bo nagraliśmy tylko ten króciutki wstęp. Sam montaż był do, trochę bardziej wymagający. Dużo wstawek, bardzo różnej, różnej jakości, długości i tak dalej. Też nad tym sporo siedziałem. Zresztą tydzień temu ja w sobotę miałem jeszcze gorszy deadline, bo umówiłem się na dziewiętnastą do kina, na doktora Strange'a. Zresztą recenzję usłyszycie jakoś niedługo na konglomeracie moją Jerego. I umówiłem się do IMAXA ze znajomymi. To jest problem, że wiecie, gdy jesteście tak zalatani i macie różne grupy znajomych wokół siebie, to. Trudno jest jakoś utrzymywać z nimi taki żywy kontakt, w sensie spotykać się na żywo regularnie, bo no macie cztery weekendy w miesiącu na ogół. Raz się spotkacie z jednymi, raz z drugimi, raz z trzecimi, raz z czwartymi, potem jakiś weekend wam wypadnie albo będziecie po prostu mieli wszystkiego dosyć, się chcieli odpocząć, odespać, poczytać coś na spokojnie, pograć sobie, jakoś się odizolować od społeczeństwa i... Teraz tak już się umówiłem, zgodziłem się. Głupio mi było jakoś odwołać na ostatnią chwilę. Jeszcze zarezerwowano już bilety. No ale podcast musiał się zmontować, montowałem, montowałem, potem się okazało, że wyeksportowałem to do Wave'a przez przypadek, plik był ogromny, ważył grubo ponad gigabyte, więc jego upload zająłby mi, nie wiem, 10 godzin, bo jakoś wtedy Archive.org strasznie powoli chodziło, no to szybko znowu odpaliłem projekt, eksport do MP3, upload, Archive, tak jak mówię, chodziło niezwykle wolno. I w końcu dotarłem do kina minutę po rozpoczęciu seansu. Po prostu znajomi zakupili bilet za mnie i dojechałem tam taksówką. Swoją drogą to w sumie nie było jakoś super daleko po prostu wiecie, no komunikacją bym się wlógł no bo przystanki i tak dalej a zapłaciłem ponad czy znaczy nie ponad, prawie 40 zł 39 chyba czy coś takiego nie wiem czy jakąś taryfę nocną czy specjalną aktywowałem, ale to było przed 19 więc no chyba nocnej nie było jeszcze albo mnie facet orżnął po prostu bo widział, że się spiesza, sam, sam się zdziwiłem i, i wiecie, żeby zmontować tę audycję na czas, żeby poleciało 22 i to zarówno dla waszej satysfakcji, dla mojej satysfakcji i po to, by nie zawieść gości. No bo wiecie, kilkanaście osób nagrało dla mnie wstawkę. Nie wiem, jak stali z wolnym czasem, ale jakby nie patrzeć, poświęcili ten czas po to, żebym ja mógł to potem wykorzystać w mojej audycji i abyście wy tego mogli słuchać, więc głupio by mi zwyczajnie było tego nie zmontować. Więc no, musiałem potem za to zapłacić dosłownie i w ale po nią wszystko warto było, tak, bo ten podcast wyszedł naprawdę super i zresztą w kinie na strężu też się bawiłem dobrze ze znajomymi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i w tym tygodniu też montuję na ostatnią chwilę, się montuję, nagrywam montować dopiero będę ale, ale wszystko, jak słyszycie, jest flow, tak, jest energia, są pomysły. Przesłuchałem tę audycję sprzed roku, zrobiło mi się całkiem miło, sympatycznie, tam, gdy usłyszałem końcówkę, nie? To moje pożegnanie z wami, akurat wtedy już dochodziłem do domu, byłem tam, nie wiem, 200 metrów od mojego bloku i słuchałem tego na słuchawkach i nagle po prostu nie przejmując się ludźmi, na ca może nie drąc się, ale naprawdę głośno powtórzyłem tę końcową formułkę, nie, że teraz tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A potem jeszcze ja puściłem rok temu po tym moim ostatnim zdaniu cytat z Tytanika i jak to jeszcze usłyszałem to wiecie, idę sobie, idę się I am the king of the world dbając o tradycję, zakończę tradycyjnie życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście Niesamowite uczucie. Świetna, pozytywna energia. Jest moc. I ta moc wciąż jest obecna tutaj. I nawet tak myślałem, by zacząć ten podcast z taką potencjalnie negatywną wiadomością, a mianowicie ogłoszeniem, że istnieje takie ryzyko, że w tym roku będzie przerwa w nadawaniu ale nawet dwie przerwy i to takie dłuższe, powiedzmy na miesiąc. Chodzi o to, że ja nie jestem w stanie robić takiej przerwy od tak nagle, puf, bo po prostu ja psychicznie tego nie ogarniam. Rok temu mówiłem wam, że podcast, tak jak Mando rok temu powiedział, jest trochę jak dziecko podcastera. Nie? To przywiązujemy się do niego, staje się częścią naszego życia i w ogóle i Teraz na przykład, gdy Mando nie nagrywa Radia SK, no to powiedzmy, ok, teraz przy jego wkładzie w konglomerat, to tego się tak też nie odczuwa, bo i tak słyszę jego głos co drugi dzień, a czasami częściej, a ostatnio to w ogóle prawie codziennie, ale wcześniej, gdy Mando robił pierwsze przerwy w RSK, to no, dla mnie to było coś niewyobrażalnego, to, to było właśnie tak, jakby nie wiem nie, nie nakarmił dziecka danego dnia, stwierdził, że a pierdziele, nie karmię, nie, nie zajmuję się nim I, <taki> tak wiem, no to jest jakaś tam przesada oczywiście, ale chodzi tylko o zasadę, nie? I teraz ja mam to samo z nawiedzonym, że gdy przychodzi ten piątek czy ta sobota, ja nawet nic nie mam jeszcze, czy nic nie mam, coś tam mam, ale czuję, że kurczę, nie wyrobi się, znowu będzie pośpiech, tak stres to, to i tak na samą myśl o tym, że miałbym zrobić przerwę, jak mi Mando pisze, olej tak dasz za tydzień czy coś, a ja po prostu mam ochotę walnąć pięścią w klawiaturę i mówić tylko, pisze Mando, Mando, <taki> ogarnij się. Bo to po prostu już z myśl nawet nie przechodzi. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że sytuacja może mnie trochę zmusić do tego, by przystopować, i by zrobić taką po prostu świadomą, zaplanowaną przerwę. Na zasadzie teraz przez nie wiem, 2-3-4 tygodnie nie nadajemy potem wracamy, już jedziemy regularnie co tydzień. Nie na zasadzie właśnie stres, nie wyrobię się, puf, w ostatniej chwili nie będzie podcastu, tylko świadomie, dobra, w tym tygodniu leci, teraz zrobię sobie przerwę, bo nie wiem, muszę popracować nad doktoratem czy coś. I takie ryzyko nadal istnieje, bo nie wiem, jak to będzie pod koniec semestru zimowego i pod koniec semestru letniego. Możliwe, że właśnie będę potrzebował dużo większej ilości czasu i się trochę wyłączę wtedy z podcastingu, ale jeżeli tak, to dam wam znać po prostu wcześniej troszkę, że słuchajcie, sorry, ale potrzebuję właśnie 2, 3, 4 tygodnie na dokończenie pewnych innych obowiązków, dlatego stopuję, potem powrócę i znowu jedziemy na maksa z kolejnymi audycjami. Raczej nie będzie takich wymuszonych, nagle przypadkowych, etc. No chyba, że, nie wiem, komputer mi wysiądzie, czy ja się jakoś mocno pochoruję, ale to odpukać to chyba niemalowane. I rzeczywiście istnieje takie ryzyko, ale z drugiej strony może po prostu troszkę zluzuję z ambicją, bo jak ja myślę, ja nawet mam obok siebie różne kartki z planami dotyczącymi podcastów, to ja przyginam, to dosyć ostro, coraz trudniej jest mi wyobrazić sobie, że na przykład nagrywam krótki podcast o jednym filmie Danekro, Tak, no. No, to jest to jest choroba, no chyba, no bo jak to inaczej ująć, ale myślę, że jeżeli trochę zluzuję, bo na przykład tak samo Horror Factory, Mando mi uświadomił, że ja o każdym tomie cyklu już nagrałem po kilkadziesiąt minut, tak, trzydzieści, czterdzieści jakoś tak, czy nawet tam więcej było w jednym przypadku, a ja początkowo planowałem nagrywać zawsze o dwóch książkach jeden podcast. I teraz sobie myślę, że może rzeczywiście to jednak rozbije, no chyba, że naprawdę o której książce nagram 10-15 minut, to wtedy dogram o drugiej, bo nagrywanie po półtorej godziny, dwie godziny to wykańcza zbyt mocno. I naprawdę przy takim trybie życia jak w tym semestrze to ja już nie będę miał w ręce włożyć. A jednak no, nie mogę na przykład pracy porzucić, zwłaszcza, że z czegoś trzeba żyć. Swoją drogą anegdotkę. Zgadnijcie ile godzin dostałem w tym semestrze dydaktycznych na uczelni. Mogę mieć maksymalnie 180 godzin po 45 minut. Ile dostałem? Dokładnie tak, 180 godzin. I tak sobie policzyłem, że jeżeli w przyszłym semestrze na przykład dostanę kolejny przedmiot, kolejne 60 godzin po 45 minut, 30 spotkań po półtorej godziny, to mi wyjdzie z tego 240 godzin i przekroczę ten limit. Będą mi musieli zapłacić za te dodatkowe 60 i jak mi wtedy zapłacą, już raz mi tak płacili i wtedy wyszło za jeden przedmiot chyba około 700. Tak sobie policzyłem. Sorry, ja w tym momencie, ja nie żartuję, to nie jest troll. Ja sobie tak policzyłem, że wtedy na te 240 godzin to wyjdzie, że będę miał około 3, nie, 290 za godzinę. Niecałe 3 zł za godzinę, a jeszcze pamiętajcie o tym, że to mówimy o godzinach prowadzenia zajęć, a te zajęcia trzeba przygotować, do tego trzeba potem nie wiem, sprawdzić kartkówki, sprawdzić wypracowanie i to też zajmuje dodatkowe godziny, czasem naprawdę kilka godzin, takie sprawdzanie 20 wypracowań na przykład. Do tego trzeba opracowywać materiały na bieżąco, cały czas poznawać nowy podręcznik. W każdej grupie mam inny podręcznik oczywiście na inny poziom, czy z innego wydawnictwa, czy z innej serii, linii wydawniczej. Do tego jeszcze jest sesja, którą trzeba też przygotować. Potem trzeba egzamin pisemny, na przykład na zajęciach z języka, no to właśnie egzamin pisemny trzeba opracować, przeprowadzić go, co też trwa od dwóch do czasem siedmiu godzin. Egzamin ustny, to też jest kolejne kilka godzin, zanim się odpyta wszystkich. Więc liczę, że powiedzmy godzin takich pracy jest dwa razy więcej, więc wychodzi na to, że Uniwersytet Łódzki będzie mi płacił jakieś złotych 45 zł za godzinę. I oczywiście, okej, okay, to się nie liczy w ten sposób, ale w takim przeliczeniu na godzinę to tak mniej więcej może wyjść. Więc w ogóle to jest jakiś kosmos. Na szczęście oprócz tego mam też inne źródła utrzymania i taką normalną pracę, gdzie normalnie mi też płacą, ale po prostu ta sytuacja doktoranta w naszym kraju to, to, to jest jakaś paranoja i no naprawdę, jeżeli chcecie się na to zdecydować to bądźcie świadomi tego co robicie, znaczy, ja może mocno nie żałuję jakoś, ale wiecie dla mnie też kasa się za bardzo mniejsza, ja nawet nawet nie pamiętam właśnie ile dokładnie dostałem za te zajęcia rok temu też wyrobiłem chyba 180 równo i dlatego nic nie dostałem dwa lata temu przekroczyłem i wtedy mi płaci. I to też zostać tę kasę po roku. Wiecie, dopiero po roku macie podliczenie, ile godzin zrealizowaliście i dostajecie wypłatę. No i jakby mnie to w sumie już rybka. Ja jakoś sobie poradzę, ale jeżeli ktoś nie do końca ogarnia, kto funkcjonuje i nie daj Boże będzie bez środków utrzymania, bez środków do życia, to no, może się ostro na tym przejechać. Ale wracając teraz do podcastu i zgubiłem chyba trochę wątek. Chyba mówiłem o tym, że może zaistnieć potrzeba właśnie odpuszczenia troszkę i zrobienia przegry, Może, ale myślę, że jeżeli zluzuję po prostu z ilością na przykład książek, filmów w jednym odcinku i z długością niektórych podcastów i ambicją też w przypadku Nowych projektów, nowych serii, cykli, audycji, to jakoś to będzie i może uda się utrzymać kolejny rok regularności, kolejne 52 podcasty. Na razie tego się trzymajmy, tak? Jeżeli coś nie wypali, no to sorry, wybaczcie, ale my im nadzieję, że się wszystko uda, że nie będzie problemów, nie wiem, zdrowotnych, technicznych i tak dalej. Skoro o technice mowa, rok temu spalił mi się monitor na kilka dni, czy tam na tydzień, dwa przed właśnie podcastową metą. Teraz mam nowy, sprawdza się doskonale. Kupiłem sobie jakoś po Bożym Narodzeniu, jak było to czyszczenie magazynów tak zwane. I niestety monitor działa super, ale komputer troszkę szwankuje. Ostatnio laptop już w ogóle ledwie zipie i prawie go nie używam, bo boję się, że po prostu każda kolejna sesja może być tą ostatnią. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Każde kolejne włączenie może zakończyć się ostatnim pożegnaniem. Oprócz tego w tym roku zepsułem 5 albo 6 par słuchawek. Nie mogę się doliczyć dokładnie. I, I to w sumie jest dziwne, bo w poprzednim roku, nie wiem, może jedne zepsułem, raz je wymieniałem, a w tym roku po prostu co chwila coś siada i jeszcze chyba uszkodziło mi się gniazdo, do którego podpinam Jacka od słuchawek w komputerze stacjonarnym, przez co gdy nagrywam bezpośrednio z komputera, czy gdy używam po prostu Skype'a, Discord'a, czy innego programu do rozmowy jakiegoś TeamSpeaker, to troszkę szumie, ale no tego chyba jakoś łatwo nie naprawię, nie wiem. Na razie jakoś, mam nadzieję, że ogarniemy najważniejsze, że mam dyktafon, który sprawdza się doskonale, mój Zoomik H2N, tak też moje dziecko, tu no. mi dyktafon teraz. Tak, i właśnie udało się nagrać, przede wszystkim też przy pomocy tego dyktafonu, Kolejne 52, w sumie to 53 i teraz to będzie 54 podcast i różnorodność na Nekro była niesamowita. To też mi się podoba, bo z jednej strony filmy dominują i to dość mocno. Było ich, znaczy nie wiem ile było filmów w sumie, ale podcastów o filmach było 27. Cały grudzień ubiegłoroczny na przykład, to są recenzje czterech filmów. I nie wiem, czy nie wszystkie były świąteczne swoją drogą, trzy z nich na pewno, ale oprócz tego, oprócz filmów pojawiło się sześć podcastów o książkach, co nie jest złym wynikiem, do tego też przynajmniej w jednym było omawiane dwie książki, nie wiem, czy nie w dwóch. Pojawiły się trzy epizody o serialach, jeden o anime, pięć o komiksach, jeden o grze komputerowej, dwa odcinki o domach strachu i pokojach zagadek. Coś nowego na Nekro i myślę, że też ciekawego. Pojawiły się dwie relacje z konwentów z Pyrkonu i z Kapitularza. Pojawiło się jedno słuchowisko jednego aktora. Pojawiła się jedna meta w międzyczasie i trzy podcasty takie przeglądowe, ogromne. Podsumowanie roku, czas podsumowań. No to, co zrobiliśmy w na początku tego roku w styczniu to było coś wielkiego i też się bardzo cieszę, że się udało oprócz tego ostatnio ten odcinek na Halloween to też prawie dwie godziny i multum gości, po prostu wow, super, że takie rzeczy się dzieją i ta różnorodność, no kurczę, było trochę ram fabularnych, nie? Raz śpiewałem Britney Spears jako zombie, raz prowadziłem wieczorową, podcastową telewizję śniadaniową, raz nagrywałem cały podcast z moim żółwiem, raz walczyłem z maniakalnym gliną, raz poszedłem z Nalką do kina, prowadziłem audycję dla Syren i Syreniaków, wstęp do jednego z podcastów nagrałem Łamanym Japońskim, znaczy Łamanym, no, mój Japoński był tak okaleczony jak bohaterowie filmów Takashi mikę. mam Mocnie ale, ale działo się. Oprócz tego co do tych konkretnych dzieł, no to przecież omawialiśmy rzeczy i niszowe, i mainstreamowe, i współczesne, i stare. Omawialiśmy produkcje naprawdę wiekowe, Hausu, nie wiem, pierwszy Evil Dead, totalne świeżynki niedługo po kinowej premierze. Omawialiśmy produkcje ambitne, nie wiem, Witch, yy, Widzę, Widzę, ale też rzeczy pokroju The Evil Inside czy Unfriended, Jesus. Z jednej strony, nie wiem, była klasyka grozy literackiej też, dokręcanie śruby, Pies Baskervillów, Dr. Jekyll Mr. Hyde, z drugiej strony Bazar Złych Snów Stephena Kinga, coś bardzo współczesnego. Z jednej strony bardzo sztampowy komiks The Strain i jego kontynuacje, z drugiej strony Bal, komiks hiszpański, czy nie wiem, Bardzo Dobre The Witches, były seriale internetowe i telewizyjne i cała masa innych rzeczy. Do tego było 23 gości. <głos> Czajcie to? 23 osoby oprócz mnie wystąpiły w nawiedzonym podcaście w minionym roku. 23 osoby, a być może jeszcze kogoś pominąłem, jeżeli tak, to przepraszam. Ale przecież to jest niewyobrażalna ilość. Ja mówiłem rok temu chyba, czy w jakimś tam innym. Nie, rok temu chyba nie, ale może i tak. Przy którejś mecie mówiłem, że martwiłem się początkowo, że będę nagrywał same solówki. <laughs> same solówki, bez gości, a tutaj się okazuje, że w sumie już 23 osoby w tym roku się przewinęły przez nawiedzony podcast. Przecież to jest naprawdę niesamowita liczba. I bardzo się z tego cieszę i bardzo też wszystkim gościom dziękuję. I tego, jesteśmy przy statystykach. Facebook. Na Facebooku Troszkę się pozmieniało. Rok temu mieliśmy 94 fanów w momencie nagrywania mety. W tym roku, w momencie nagrywania, mamy ich 204. Przybyła nas więc ponad setka. Przybywa setka rocznie. Ładnie. Pamiętajcie, za rok ma być was co najmniej 304, a najlepiej 314, żeby już się tych 110 trzymać. Może być więcej, to odpuszczę w razie czego. Tak to jakoś się dogadamy. Co do Samego fanpage'a, ja go nie ogarniam, przeszedząc od strony statystyk do końca, wyświetla mi statystyki dotyczące raczej nowszych aktywności, nie tych sprzed roku. W ostatnim czasie największy zasięg miał oczywiście post z Halloweenowym podcastem. To pewnie przez udostępnienia i przez to, że było Halloween, pewnie trafił po prostu do większości osób przez to. Oprócz tego krótka relacja Adriana ze Splat Film Fest Horror Festival. To jest ciekawe, że akurat ten post też był bardzo dobrze pozycjonowany na Facebooku. Oraz ankieta dotycząca tego, którą książkę mam omówić w nawiedzonym podcaście. W ankiecie Ogólnie bardzo mocno prowadził Łukasz Orbitowski, i to jego książki trafią w pierwszej kolejności do nawiedzonego podcastu. Jeżeli chodzi o te, które tam się pojawiały, znaczy jest jedna, która na pewno będzie wcześniej, bo teraz mam nadzieję, że sfinalizujemy dosłownie na dniach nagranie, ale potem no, spodziewajcie się Orbita w nawiedzonym podcaście. I to właśnie to był ten post, trzeci, najlepiej pozycjonowany na Facebooku. Najczęściej klikacie w album Biblioteczka Szymasa. W sumie to nie jest nic dziwnego, tak? Fotki, ciekawe książki. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, może się zapoznać z tym albumem na fanpage'u A jeżeli chodzi o samego bloga, to top 5 wygląda w sumie podobnie do tego sprzed roku. Na pierwszym miejscu nawiedzony podcast numer 3, Noc Grozy i Horroru, nagranie z Mando, trzeci nawiedzony podcast w historii. Na drugim miejscu Dziesiątka, czyli czas podsumowań z roku 2015, podsumowanie roku. Na kolejnym miejscu czternastka, czyli Mistrzowie Horroru część pierwsza. Na kolejnym, i tutaj ciekawostka, wybiło się na czwarte miejsce, tak, na czwarte, czwarte, podcast 66, Witches. Isku udało nam się, czwarte miejsce. A na piątym miejscu pierwszy nawiedzony podcast w historii, czyli wstępniak. Drugą piątkę otwiera czas podsumowań z 2016 roku, 64 nawiedzony podcast. Potem jest Radeckiego Horror Klasy B, odcinek 45, 53 podcast, czyli Upiorna Noc Halloween i na dziewiątym miejscu dziesiątego nie zapisałem. W sumie nie wiem, czy mi się nie wyświetliło, czy, czy coś pominąłem, ale na dziewiątym miejscu jest 21 nawiedzony podcast Snaf, czyli bardzo lubicie słuchać, gdy umieram. <grym> ale w sumie umieram często w nawiedzonym podcaście. No tak, dlatego lubicie tego słuchać. No. Okej. Okay. Co do tagów wyszukiwania, w tym roku jakiegoś szału nie było. Z takich ciekawszych to Black Witch Kukły. Ktoś pisał w Google i trafił na Necropolitan. Black Witch Kukły. A druga osoba wpisała Mistrzowie przez Zi.horroru. I to bez spacji. Tak jakby tam było ży, to bym pomyślał, w sensie z kropką, to bym pomyślał, że to skóra, nie? że żarłok sobie jaja robi, ale nie no, mistrzowie horroru przez zim. No cóż, okej. Okay. Co do was i waszego sprzętu, rewolucji technologicznej w ostatnich latach nie było. Większość z was nadal używa Windowsa, przegląda jaki Chrome pochodzi z Polski. Co do wyświetleń na Archive.org, tutaj zdarzyła się ciekawa sytuacja, bo najwięcej wyświetleń według statystyk Archive.org miały podcasty po pierwsze 85. Mistrzowie Horroru część piąta, 87. Podcast o filmie Hash Flanagana, 86. Podcast o komiksie Bal, 90. Relacja z wizyty w Escape Roomie Serlock. I 88. nawiedzony podcast o komiksie Whispers in the Walls. No i to jest dziwne, bo te podcasty mają jakieś absurdalne statystyki. Na ogół moje audycje mają na archive statystyki od 120 do 300 wyświetleń. To jest taka średnia, tak? to dość mocno skacze, bo to jest całkiem duży przedział tutaj, nie? Ale tak to średnio wygląda. Niektóre mają 400, pojedyncze mają 500, a te wymienione tutaj, ta pierwsza piątka, mają od 800 do 900. Rozumiecie? 800-900 wyświetleń. No i <śmiech> ja się tak zastanawiałem, czy by, czyżby, nie wiem, przez dwa miesiące ktoś mnie jakoś promował bez mojej wiedzy, czy co? I ten skok zaczął się jakoś w okolicy 11 czerwca, po 11 czerwca i uświadomiłem sobie, że przez 16 czerwca wystartował konglomerat. Tylko teraz się zastanawiam, okay, jeżeli to konglo podbiło mi wyświetlenia nekro i to sześcio czy siedmiokrotnie, to dlaczego inne podcasty nadal mają normalne staty? To znaczy inne nie nekropolitanowe, nienawiedzone, mają właśnie około setki no tam troszkę wzwyż a te tutaj mają nagle 800-900 jeżeli ktoś wie niech da znać, bo ja nie ogarniam szczerze mówiąc chyba, że mi robiliście jakąś reklamę właśnie od 85 do setnego odcinka, to dajcie znać też bo fajnie działa, Zapłacę, nie wiem, jakąś recenzją specjalną czy czymś, żeby tak działało dalej i to tyle jeżeli chodzi o rok ubiegły i statystyki teraz co do przyszłości hmm. Może przypomnę najpierw życzenia z ubiegłego roku. Życzyłem sobie po pierwsze, by drugi rok nadawania był jak dobry sequel. Chyba się udało. Po drugie, życzyłem sobie, mówiłem, że chciałbym wciągnąć w nagrania co najmniej jeden nowy głos. Wtedy myślałem o Michale Ochniku, Misielu z mistycyzmu popkulturowego i lub o Filipie Bobryku. Z Filipem się jeszcze nie udało. Michał zagościł u nas i to już dwa razy a oprócz niego jeszcze kilkanaście innych osób, więc to zrealizowałem po prostu na 1000%. Po trzecie, mówiłem, że chciałbym troszkę dopracować marketing, żeby nie publikować rzeczy na Facebooku tak totalnie przypadkowo, bo to wtedy trafia do, nie wiem, 15-30 osób, ten zasięg jest bardzo ograniczony. No i rzeczywiście zdecydowałem się na stałe godziny według tego, co mi tam Facebook sugerował w statystykach. I pod tym względem chyba troszkę się wszystko poprawiło. Ale tutaj pytanie do Was: czy na przykład ta zwiększona aktywność przez ten miesiąc, dwa, była dla Was czymś dobrym, czy nie? Czy wchodzicie chętnie na fanpage, czy nie? Czy przeglądaliście wtedy trailery, pytania, opinie, zdjęcia, newsy, inne rzeczy, które tam się pojawiały? Czy macie w ogóle jakieś propozycje, uwagi, cokolwiek? Jeżeli tak, to dawajcie znać. Chętnie posłucham, bo nie wiem, jeżeli się okaże, że. Chociaż nie no, to się chyba nie okaże, bo tam jakiś feedback był. Pisaliście komentarze, czasami troszkę dyskutowaliśmy, więc chyba przynajmniej części z was się to jakoś tam podobało, was to aktywizowało. I w sumie ja wtedy też się cieszyłem, bo fajnie było pogadać na różne tematy. Jeżeli macie jakieś dalsze propozycje, sugestie, no to walcie śmiało. Chętnie dowiem się, jak wy byście to wszystko widzieli. Oprócz tego mówiłem, że chciałbym przygotować promosy. Ale no to akurat nie wyszło. To jest punkt, którego nie zrealizowałem. Jak zauważył Mando w swojej specjalnej audycji, też takiej jubileuszowej, w czterysetnym podcaście, dziś mało kto już używa promosów. Ludzie nie promują się wzajemnie przez promosy, nikt ich zwyczajnie też nie nagrywa. A że przygotowanie czegoś takiego jest dość czasochłonne, zwłaszcza gdy jest się szymasem i po prostu chce się wykombinować znowu coś szalonego, dziwnego itd., to no, odpuściłem troszkę, prace stanęły w miejscu, ale chwilowo, bo pewnie chcąc, nie chcąc, nie wiem czy to się kiedykolwiek przyda, ale pewnie kiedyś te prace ruszą na nowo, dokończę, to co sobie zaplanowałem i, i usłyszycie wtedy <grych> to nad czym myślę, co koncypuje już w sumie drugi rok. Mam nadzieję, że usłyszycie to wcześniej niż za rok. Zobaczymy. Punkt piąty. Mówiłem, że chciałbym zorganizować konkurs i się udało. Organizowałem konkurs przy okazji gry Deadlight i myślę, że będą kolejne. Tylko muszę troszkę się ogarnąć, jak trochę się uspokoi to nagrywanie, montowanie, żebym nie musiał tego robić zawsze na ostatnią chwilę, to myślę, że znowu zorganizujemy jakiś konkurs, może nawet dwa, trzy. Zobaczymy, jak to będzie. Mówiłem też, że myślę o wejściu na YouTube. No i nadal myślę. Minął rok, nadal myślę, ale niewiele z tym robię. Wiem, że żagbok wciąż mnie o tego namawia, zresztą wy też to wiecie, ale no właśnie tego czasu szkoda, tak? bo i tak jest go mało. Teraz też robię to na ostatnią chwilę. Jakbym miał jeszcze robić z tego filmik, renderować go i wrzucać na YouTube, no to ja już w ogóle bym nie miał ani sobota, ani niedzieli pewnie, i po takich dwóch miesiącach bym stwierdził, że albo, albo bym stwierdził, że to pierdzielę, że mam dosyć, że już po prostu umieram, przejadło mi się, mam tego podziurki w nosie, albo bym, nie wiem, padł plackiem, zemdlał gdzieś na ulicy. No i wyszłoby w sumie na jedno i to samo w gruncie rzeczy, bo po prostu nie byłoby kolejnego podcastu. Więc nie wiem, może w końcu się to stanie. Na razie jeszcze po prostu będę o tym myślał. I punkt siódmy. Planowałem już na etapie nagrywania mety urodzinowej, podsumowanie roku, tylko nie podawałem detali i w tym roku jest podobnie, ale więcej o tym za sekundę. A teraz troszkę o nowych planach, o planach na rok 2016-2017, ten rok podcastowy nie wiem jak to ująć, no, mówi się rok akademicki na uczelni ale to nie to samo, to, to nie jest rok kalendarzowy, no ten rok podcastowy tak to nazwijmy, nawiedzony rok podcastowy, o ładnie ładnie, no, więc tak nowe plany, po pierwsze liczę na to, że po tym całkiem niezłym sequelu, damy wam mówię damy, bo teraz to już naprawdę, zanawiedzony podcast odpowiada wiele osób i niby ja to koordynuję, ale jest nas wielu tak, razem nas to nas nie podola. razem nas bahato. jest nas wielu jak to tam brzmi w oryginale i mam nadzieję, że damy wam teraz równie dobrą część trzecią że część trzecia nie będzie gorsza od dwójki, ani od oryginału trzymajmy za to kciuki, ja nawet teraz właśnie trzymam kciuka tak, że aż mi po prostu knychcie zbielały, po drugie skoro już udało się wciągnąć w nagranie kilkanaście nowych głosów to liczę na to, że część z nich powróci w tym roku, a oprócz nich pojawią się jeszcze inne nowe, kolejne. Tak ja już teraz nie spocznę. Ja po prostu będę ściągał, kogo się da. Oj, Nie, naprawdę. Nadal mam jeszcze kilka osób, o których myślę, że mogę się do nich odezwać, prędzej czy później jakoś je wciągnąć w nagrania i może nawet dojdzie do tego już niedługo, znaczy niedługo, no, w przeciągu dwóch, trzech miesięcy. Zobaczymy. Ale na pewno nie spocznę na tym, na czym stanęło to wszystko do tej pory chociaż już jest episko, no kurczę, naprawdę dobrze wiem, że to teraz jakbym się przechwalał ale to nie o to chodzi po prostu no, kurde, tyle osób, super sprawa po trzecie, chciałbym wystartować co najmniej jednym nowym cyklem audycji, ale tutaj więcej na razie zdradzić nie mogę chociaż pewnie już niedługo poznacie pierwsze szczegóły po czwarte, chciałbym nagrać też co najmniej dwa podcasty, które będą takimi małymi eksperymentami też Przynajmniej jeżeli chodzi o formę, bo, bo jeden z nich byłby audycją w formie sądy, opatrzonej komentarzem, a drugi, nawet nie wiem jak to opisać. Wpadł mi do głowy taki dziwny pomysł. Nie wiem na ile mogę w sumie <śmiech> to zdradzić, ale powiedzmy, że chodzi o to, by podcast był nagrywany w bardzo konkretnym miejscu, które wiąże się dla mnie z bardzo konkretnymi wydarzeniami, z konkretnymi emocjami i w którym mógłbym się lepiej wczuć w temat odcinka, i podzielić się z wami właśnie kilkoma opowieściami z mojej przeszłości, z czasów, gdy Szymas był troszkę młodszy. Ja nie mam pojęcia, czy to wypali. Ja nie mam pojęcia, czy na dyktafonie, na tej fali dźwięku da się ująć tak dobrze emocje, by, by właśnie, pomimo tego, że was tam nie będzie, byście mogli odczuć też jakoś przestrzeń i, i te emocje, które mam nadzieję też będą silniejsze wtedy, to już mimo, może teraz jakoś dziwnie, jakbym, nie wiem, chciał zrobić coś naprawdę strasznego, ale nie, nie, nie, to nie o to chodzi. Chociaż kurczę, no nie, nie będę mówił nic więcej. Na razie tego nie zrobię zwyczajnie dlatego, że po pierwsze nie mam czasu żeby sobie jeździć z rektafonem gdzieś poza łódź. Po drugie, dlatego, że jest zima i jakbym miał zimą gdzieś po ciemku się włóczyć w nocy i nagrywać, to pomijając fakt, że ogólnie byłoby creepy, to jeszcze pewnie bym sobie gardło wykończył. Ja i tak teraz, po prostu jak ktoś kicha w moim otoczeniu, to potem muszę pić hektolitry wody z miodem gorącej czy herbaty z sokiem malinowym, czegoś takiego, łykać z witaminy, elektrolity, yy, nie wiem, co nam jeszcze, żeby się nie rozłożyć. Dlatego no, zimą raczej tego nie zrobię, ale na wiosnę, przyjdzie wiosna, będzie ciekawie myślę i wtedy spróbuję zrealizować kilka rzeczy. I w sumie też myślę o... O no, słuchowiskach i audiobookach, ale to też jest dosyć czasochłonne, i no, myślę już o kilkunastu innych rzeczach, co to ukrywać, i większość z nich jest dość skomplikowana, ale no, w tym roku nie zrealizuję wszystkiego, to już wiem teraz na pewno. Jak ogarnę 10% aktualnych planów, to będzie bosko, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak? No i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Po piąte, chciałbym w tym roku zmniejszyć ilość odcinków stricte filmowych. My w ubiegłym roku nagraliśmy, ile to było? Kurczę, już zapomniałem, 27? Tak, 27 odcinków filmowych i w niektórych z nich omawialiśmy jeden film winnych, dwa w innych trzy winnych, cztery. W sumie to nie wiem, czy było w którymś odcinku pięć filmów, ale tak czy siak, no, po cztery filmy to też było bardzo, bardzo dużo. No w podsumowaniach oczywiście było ich więcej, ale to jest osobna kategoria. To jest w ogóle poza kategoriami i chodzi o to, że Filmów i tak będzie dużo, bo to też jest łatwiej obejrzeć na przykład grupowo i potem omówić, bo zwyczajnie dużo szybciej i łatwiej jest grać się, by każdy obejrzał jeden film, czy tam dwa filmy, trzy filmy, dwa odcinki serialu, coś takiego, niż by nagle każdy czytał książkę. To jest niestety bardziej skomplikowane i wymagające. Filmy nadal będą przeważać, ale jednak ich liczba troszkę się będzie zmniejszać. Zresztą to już chyba widzicie, bo w tej drugiej połowie tego roku podcastowego też książek było więcej, a filmów było ciutkę mniej. Poza tym są jeszcze gry, są jeszcze seriale, są jeszcze komiksy. Chcę, żeby znowu była duża różnorodność. Mam nadzieję, że się uda. Po szóste byłoby super Gdyby na przykład na Pyrkonie, czy może przy jakiejś innej okazji, ale jestem dość mocno uziemiony teraz, choćby przez tę pracę w soboty, naprawdę nie mogę się za bardzo nigdzie wyrwać. Okej, okay, ten raz, dwa razy do roku, może trzy uda się, może w wakacje ewentualnie coś jeszcze, ale poza tym, no naprawdę będę we Wrocławiu na tym początku grudnia, w ten pierwszy weekend. Będę na Pyrkonie. Może jeszcze wyrwę się na jeden jakiś konwent, gdzieś coś takiego, ale to Teraz mi trudno oceniać, ale mam nadzieję, że właśnie może chociażby na tym Pyrkonie udałoby się spotkać jakąś mniejszą czy większą grupą i nie wiem, pójść na piwo, na kawę, czy po prostu usiąść gdzieś razem, pogadać, pośmiać się, może nagrać jakąś wstawkę, zresztą może. Jeżeli byśmy się tak spotkali, to no, wypadałoby wręcz, nie? Fajnie by było nagrać coś razem, nawet coś krótkiego, czy to na miejscu, czy może jakiś inny temat, to się jeszcze by zobaczyło. Więc jeżeli wybieracie się na Pyrkon, czy wiecie, że będziecie we Wrocławiu na początku grudnia, to dajcie znać, nie? Pomyślcie, czy wam to pasuje i dajcie znać, czy chcecie się spotkać, pogadać, nagrać coś, wypić piwo, czy coś innego. No, będę wdzięczny i no mam nadzieję, że uda się, choćby w jakimś malutkim gronie, bo rok temu trochę skopaliśmy sprawę na Pyrkonie, w przyszłym roku trzeba to naprawić, mam nadzieję, że się uda i będzie spoko. Poza tym, to może nie jest do końca takie jakieś postanowienie nowo podcastowo roczne, ale cóż no zbliża się podsumowanie roku ja nie mam pojęcia jak będzie wyglądać naprawdę wiem, że będzie ogromnym wyzwaniem, to będzie taki naprawdę challenge przez duże ch wyzwaniem logistycznym chyba przede wszystkim bo nie mam tego pojęcia jak ja to wszystko gryzę, ile mi to zajmie, jak ja to podzielę, czy też może właśnie nie podzielę kogo dokładnie zaangażuję Chciałbym zrobić znowu coś dużego, tylko boję się, że mnie to przerośnie zwyczajnie. I naprawdę, na samą myśl o podsumowaniu roku 2016 mam ochotę położyć się do łóżka i udawać chorego. Zresztą, można nawet nie tyle udawać, bo po prostu teraz, nawet na samą myśl, totalnie negatywnie mnie zeszła. Czuję się, jakbym, nie wiem, wrócił z pola w czasie żniw. Masakra, ale kurczę. No, poprzeczka jest ustalona wysoko, ale myślę, że uda się ją przebić, tak. I to mocno. <laughs> Bardzo mocno. Znaczy, okej, okay, nie wiem jeszcze jak to wszystko wypali, ale mam nadzieję, że też będzie fajnie i po prostu w którymś momencie napiszcie Szymas, wystarczy. Luz to naprawdę nie musi trwać 10 tygodni i każdy odcinek po dwie godziny. Nie, wystarczą dwa. Wystarczą cztery godziny. Naprawdę, wystarczą cztery godziny podsumowania. Tak mi napiszcie, nie, ok, żebym mógł się psychicznie nastawić napiszcie mi to wcześniej. Jak napiszcie mi to w styczniu, to już będzie po ptakach. Po prostu będziecie tego słuchać do czerwca. No, <grystanie> tego podsumowania w sensie. <grystanie> Okej, okay, no to cóż, podsumowując. Cały nadchodzący rok z założenia ma być bardziej epicki niż ten dotychczasowy. Challenge accepted. W końcu gorszy raczej nie będzie. O to się martwić nie powinniśmy. Oby był tylko lepszy. I teraz pewnie część z was się zastanawia Szymas, a Q&A? Do it! No i to zostanę po tyłku, ale dzisiaj takiego porządnego Q&A nie będzie. Z tej prostej przyczyny, że zaskoczyliście mnie dość mocno. Wrzuciłem wam zdjęcie żebrzącego o żebro pytania Szymasa. Zdjęcie, które swoją drogą powstało z okazji urodzin Karpę Noctem. Agnieszka powiedziała, że chce zdjęcia do Q&A. No i Jerry zrobił jakieś tam normalne z karteczką z Q&A, Paweł zrobił też normalne, czy tam jakoś inaczej to kompozycyjnie rozegrał, ale też takie w miarę standardowe zdjęcie karteczka Q&A. A ja oczywiście przez cały tydzień rozkminiałem, jak to zrobić. Tak może gdzieś w lesie chciałem przybijać jakieś kartki właśnie do drzew z napisem QA, czy ja tam się przebiałbym może za nie wiem, laleczkę z piły czy coś takiego. I oczywiście właśnie milion pomysłów od razu, angażowanie tysiąca osób. Nie tam dzwonię po armię. <śmiech> Zwonię do prezydenta. Panie prezydencie muszę mieć zdjęcie <śmiech> na łodziny Karpękne, <Karpinokta. śmiech> ale nie naprawdę od razu się zakręciłem. Ja tak często mam, że mi odwala w takich momentach. Chce, wiecie, chcę nagrać prosty podcast, prostą gramę fabularną i nagle puf, trzy dni później <grystanie> tak to wygląda. Co ja na to pojadę? No i wrzuciłem to zdjęcie, no i delikatnie mówiąc, Aga była w szoku, zresztą wszyscy byli w szoku. Agnieszka powiedziała, że no sorry, ale chyba jednak tego nie przyjmie. No przede wszystkim to nie pasowało do konwencji, bo skoro wszyscy inni mieli normalne zdjęcia, to potem miało zostać połączone, no to to moje zupełnie nie pasowało. A po drugie, ono jest troszkę takie. No wiecie, w sumie to też jako facet, który jest urzędnikiem państwowym, jako pracownik Wyższej Uczelni Państwowej, Teoretycznie powinien jakoś tam się hamować, ale z drugiej strony, kurde, naprawdę, jeżeli mam się przejmować tym, że mam zdjęcie, na którym robię sobie jaja na schodach, czytając Howarda Philipsa Lovecrafta i zbierając żebro pytanka na Facebooku, to nie czuję się z tym jakoś szczególnie źle. Trzeba mieć dystans do siebie i po prostu, bo przecież nie zrobiłem niczego złego, a też nie można mieć ty Chciałem powiedzieć tija w tyłku. Kija w tyłku. Przez całe życie wręcz nie, nie wypada, bo to się może źle skończyć. Kręgosłup boli w ogóle. No więc <śmiech> zrobiłem to zdjęcie i tak uznałem, że skoro już powstało, to je wykorzystam kiedyś. I mówię wykorzystam jakoś w okolicy podsumowania, właśnie nie podsumowania, tej mety urodzinowej na nekro, ale... <śmiech> Właśnie, ale przez ten brak czasu jakoś nie ogarniałem tego. Cały czas żyłem tylko kolejnym odcinkiem, kolejnym odcinkiem, kolejnym odcinkiem. Teraz było to Halloween. Chciałem, żeby trochę powisiało na stronie. Potem je podpiąłem na fanpage'u, żeby też było wyżej ładnie widoczne. I w końcu wrzuciłem to zdjęcie kiedy? Chyba w środę, w nocy. No i tak jak mówiłem, w czwartek nie nie ma po prostu. Jak ja w czwartek wracam, umieram. Yy, jeszcze nagrywaliśmy chyba właśnie doktora Strange'a z Jerem w czwartek albo w środę, chociaż nie wiem, już mi się miesza. Piątek też jakoś zleciał raz, dwa, trzy. Sobota teraz też jest po dziewiętnastej już i... I właśnie zwyczajnie stwierdziłem, że mogę wam odpowiedzieć na te pytania. Pytanie jest dużo. Właśnie to jest super zaskoczenie. Ja się trochę bałem, że będzie, nie wiem, jedno, dwa albo wcale. A pytań jest ile? Dziesięć od samego Marcina Kocickiego. Marcin, pojechałeś po prostu na maksa. I to nie są głupie pytania. To jest też super, bo myślałem, że będą ze dwa, właśnie, nie wiem, jedno pytanie jakieś takie meta, a drugie jakieś takie głupawe. A tutaj Marcin walnął na przykład dziesięć pytań i na część z nich można spokojnie nagrać osobną audycję a jedno z nich nawet pokrywa się z moim pomysłem na cykl audycji, o którym wspominałem wcześniej, ale więcej na ten temat wkrótce więc no, odpowiedzieć na coś takiego w pośpiechu to byłoby bez sensu, to by było takie Just do it! Pitu, pitu, raz, dwa, trzy na odwal się i do widzenia. Wiedziałem, że nie dam rady tego opracować jakoś szybko, porządnie. Wiedziałem też, że nie dam rady tego potem nagrać i zmontować bo ta audycja byłaby trzy razy dłuższa niż jest. Yes, you can. Just do it. Więc uznałem, że QA przeniosę do osobnego odcinka. Oh my Teraz tylko powiem, że właśnie pytania zostawili Bogusia Szewczyk, Piotrek Gierdys, Krzysztof Płotka, Tomasz Rybacki, no to nie do końca było pytanie, ale tak powiedzmy, Adrian Busz, Marcin Kozicki właśnie, Michał Ochnik, ale Michał ogarnie się, Hubert Mandecki, Spandowski, Mando, ale też się ogarni Mando. Tak, wszyscy się ogarnijcie tam w Konglu, bo wam odbija ostatnio strasznie. No, więc serdeczne dzięki wam wszystkim za te pytania. I super, że są w ogromnej większości właśnie, nie wiem jak to ująć nawet, no bardzo treściwe, tak? I wymagają pożonej odpowiedzi. Tak jak mówię, jedno z tych pytań stanie się niejako takim dodatkowym motywatorem dla mnie, by nagrać specjalny cykl audycji, ale do niego muszę się trochę przygotować i muszę też pogadać z ludźmi, na ile by chcieli w czymś takim wystąpić, bo to będzie dość nietypowe, a na inne odpowiem po prostu przy najbliższej okazji, nie za tydzień. Ja po prostu teraz albo przepiszę te pytania na osobne kartki, albo wydrukuję sobie je i będę przez jakiś czas notował sobie na nich informacje, jakieś tam punkty do odpowiedzi i jak uznam, że okej, okay, to ma sens, to wtedy to upublicznię, nie wiem, może za dwa tygodnie, na pewno nie za tydzień, bo to trochę mało czasu, bo potem na przyszły tydzień mam inny pomysł, też coś w sumie nowego na Nekro. Zajawka już za chwilę, a teraz a teraz a teraz będę kończył powolutku. Serdeczne dzięki za kolejny spędzony razem rok. Serdeczne dzięki dla was wszystkich, dla stałych współpracowników, dla wszystkich gości, dla wszystkich słuchaczy, tych bardziej aktywnych, tych mniej aktywnych, tych bardziej widocznych, tych mniej widocznych. Naprawdę wielkie dzięki za kolejne 12 miesięcy wspólnego poznawania, komentowania i oceniania grozy. Za kolejne 12 miesięcy różnych ciekawych doświadczeń. I teraz patrzę na zegarek, jest po siódmej ta audycja będzie miała pewnie około godziny montaż pewnie zajmie mi ze dwie do tego trzeba post przygotować i wszystko myślę, że akurat na dziesiątą się wyrobię jeżeli teraz tylko sobie zrobię herbatkę i wezmę się do pracy tak, mam nadzieję, że się uda i w związku z tym, że już późno to chyba najwyższa pora by wypowiedzieć te słowa to co, powiecie je ze mną? życzę wam tradycyjnie już klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Czy ja dzisiaj mówiłem, że nie omawiałem pięciu filmów w jednym podcaście? A gdyby tak omówić, sześć filmików. Hmm. Chcecie więcej informacji? World Day. Albo Day World. Fevdio. Albo Fiudio. Już za tydzień. W nawiedzonym podcaście.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 Music's good for your soul It can bring a real good feeling Good for the young and old Brighten up the darkest day, -o. It can be your